Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 16. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Zaczniemy od uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz. Wrócił do Polski po pięciu latach. Kto ponosi polityczną odpowiedzialność za aferę zonda krypto, prezydent i rząd przerzucają się odpowiedzialnością, a my pytamy, co dalej ze śledztwem. Będzie też o teście jedności dla koalicji rządzącej. W czwartek głosowanie w Sejmie w sprawie odwołania minister klimatu wynik wciąż niepewny. Suma wydarzeń. Andrzej Poczobut w końcu na wolności. Po pięciu latach spędzonych za kratami białoruskiego reżimu dziennikarz i działacz polskiej mniejszości wrócił do kraju. O jego uwolnienie zabiegały polskie władze, Związek Polaków na Białorusi oraz międzynarodowe organizacje. Witaj w polskim domu, przyjacielu, napisał na platformie X premier Donald Tusk, który powitał Poczobuta na granicy. Tematem zajmuje się nasz reporter Maciej Jastrzębski. Maćku, witamy Cię. Dzień dobry, witam Powiedz Państwa. proszę, co więcej wiemy o okolicznościach uwolnienia Andrzeja Poczobuta. No oficjalne media białoruskie podały, że Andrzej Poczobut znalazł się na liście osób, które miały zostać wymienione w ramach porozumienia białorusko-polskiego o wymianie więźniów na prośbę matki Andrzeja i przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut otrzyma order Orła Białego. Zapraszam pana Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego po odbiór najwyższego polskiego odznaczenia, poinformował prezydent Karol Nawrocki. Na, jak już wspomniałaś się, uwolnienie Andrzeja Poczobuta zabiegali, chyba najbardziej się tutaj napracowali no, polscy dyplomaci, koledzy z redakcji Gazety Wyborczej, związkowcy ze Związku Polaków na Białorusi, białoruska opozycja i organizacje międzynarodowe. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta to ogromny sukces całego państwa polskiego, podkreślił rzecznik rządu. Adam Szłapka dodał, że opozycjonisty na granicy przywitał premier Donald Tusk, który już jest w drodze powrotnej do Warszawy. Bezpośrednio jedzie tutaj do Warszawy z granicy. Pan premier już z panem Andrzejem Poczobutem spotkał. Jest to wielki, myślę, sukces całej Polski, całego polskiego państwa. To dzień, w którym wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć sukcesu. Tak szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski skomentował uwolnienie z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta. Sikorski podkreślił, że sprawa uwolnienia Poczobuta zjednoczyła wszystkie siły polityczne w Polsce.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 Podczas wspólnej konferencji z wicepremierem Radosławem Sikorskim specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Białoruś John Cole podkreślił wysiłek, jakiego wymagała uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Ja i mój zespół pracowaliśmy przez ponad rok nad uwolnieniem więźniów z Białorusi. Dotąd uwolniliśmy ich pięciuset. Za każdym razem nasze prace prowadziły do uwolnienia waszych ludzi, zwłaszcza tych trzech, których uwolniono Dzisiaj. Marszałk mini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przypomniała, że w ubiegłym tygodniu Senat podjął uchwałę, w której Polska domaga się uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Dodała, że dzisiejsza informacja to bardzo dobra wiadomość. Przypomniała też, że w białoruskich więzieniach na uwolnienie czeka ponad tysiąc więźniów politycznych. Ja chciałam przypomnieć, że Andrzej Poczabut symbolicznie był do tej pory członkiem Rady Doradczej do Spraw Polonii w Senacie. Teraz będzie mógł naprawdę tę funkcje pełnić. To jest takie symboliczne i pytanie co dalej? Czy coś się zmieni na Białorusi, czy coś się w ogóle zmieni na świecie? Ale póki co cieszmy się, że Poczabut jest, że będzie mógł rozpocząć leczenie, że będzie mógł wracać do siły. Andrzej Poczobut spędził za kratami pięć lat. Przez ten czas pozostał wierny swoim zasadom. Tak skomentował jego uwolnienie działacz polskiej mniejszości Zgrodna, również dziennikarz Andrzej Pisalnik.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 do jakiejś aktywności też dziennikarskiej, między innymi tego mu życia przynajmniej. Andrzej Poczobut zostanie zaproszony do Sejmu. Dowiedziało się Polskie Radio nieoficjalnie. Izba będzie chciała w specjalny sposób podziękować mu za jego działalność. Po latach dyplomatycznych zabiegów i starania Andrzej Poczobut wyszedł na wolność. Informacje w tej sprawie zebrał Maciej Jastrzębski. Maćku, dziękujemy za relację. A o sprawę uwolnienia polsko-białoruskiego opozycjonisty pytaliśmy na naszej antenie ekspertów. Presja w tej kwestii była ogromna, mówił Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.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 Więcej komentarzy w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta na portalu polskie radio24pl. Wszystkie wątki w sprawie dotyczącej zonda krypto zostaną zbadane. Tak zapewnia prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Koalicja rządząca pracuje nad kolejnym projektem ustawy w tej sprawie i pyta, dlaczego prezydent dwukrotnie zawetował poprzednie przepisy. Mimo, że polskie władze dysponowały już informacjami o nieprawidłowościach związanych z tym rynkiem. Przenosimy się teraz przed kancelarię premiera, gdzie jest Sylwia Białek. Sylwio, witaj. Dzień dobry. Powiedz, kto kogo za co obwinia i też co nowego wprowadzą od 10 dni śledztwie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył wczoraj, że polityczną odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto ponosi prezydent, a dziś te słowa powtórzył rzecznik rządu Adam Szłapka, który zaznaczył, że nie da się zmyć afery Zonda Krypto z twarzy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Finansowanie y, spotkania wyborczego Karola Nawrockiego czy przelewanie środków na fundację y, wiceprezesa prawa i sprawiedliwości to są twarde fakty. To jak się zachowywali posłowie prawa i sprawiedliwości, w jaki sposób głosowali, jakie poprawki z, y, y, zgłaszali to są też twarde fakty. Więc tej afery, kryptoafery PiS z twarzy polityków prawa i sprawiedliwości nie da się po prostu zmyć. Cokolwiek oni nie powiedzą, cokolwiek nie będzie mówił dzisiaj, czy twitował pan prezydent Nawrocki, czy mówił na konferencji pan minister Boguski, czy nawet mówiący Jarosław Kaczyński o tym, że należy cały ten rynek zakazać. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił z kolei na konferencji prasowej, że rząd przez dwa lata nie zrobił nic w sprawie rynku kryptowalut, a teraz próbuje przerzucić odpowiedzialność na prezydenta. Podkreślał, że odpowiedzialny za tę aferę jest rząd Donalda Tuska. Zbigniew Bogucki powiedział też, że do 5 grudnia 2025 roku prezydent nie miał żadnej oficjalnej informacji od służb na temat zagrożeń związanych z rynkiem kryptowalut. Dodał, że pierwsze pismo ABW dotyczące rynku kryptowalut Wpłynęło do kancelarii prezydenta 12 grudnia, czyli 11 dni po zawetowaniu przez niego ustawy z 7 listopada ubiegłego roku. 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu. Do 5 grudnia pan prezydent nie miał żadnej oficjalnej informacji ze strony służb nadzorowanych przez premiera Tuska o zagrożeniach związanych z rynkiem kryptoaktywów. Żadnej informacji ani z ABW, ani z innych służb. I to jest rzecz absolutnie skandaliczna. Premier zwołuje niejawne posiedzenie, ale wcześniej nie informuje zupełnie prezydenta Rzeczypospolitej o tym, jakie mają być zagrożenia. Później jednak prezydent po raz drugi zawetował ustawę o kryptoaktywach. Rząd pracuje teraz nad trzecim, kolejnym już podejściem. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że przepisy muszą powstrzymać nieuczciwe praktyki podobne do przypadku giełdy Zonda Krypto. Marszałek dodał, że środowisko prawicy będzie musiało się teraz wytłumaczyć, dlaczego blokowało wejście w życie regulacji dotyczących tego typu podmiotów. Pojawia się coraz więcej pytań o udział mafii rosyjskiej w całym tym projekcie. Pojawia się coraz więcej pytań o to, kto wiedział o udziale tej mafii, czy pan prezydent wiedział o tym, czy wiedzieli politycy PIS-u, czy wiedzieli politycy Konfederacji. Pojawiają się pytania, którzy politycy byli finansowani poprzez tę firmę, którzy politycy mieli kontakt z tą firmą.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 nie wyklucza, bo przecież ta firma w istocie tej ustawie, która została już zaawetowana przez prezydenta, nie podlegała. To też warto wziąć pod uwagę. Kto tutaj naprawdę miał z tym jakieś związki. Prokurator krajowy zapewniał, że wszystkie wątki w sprawie dotyczącej Zonda krypto zostaną zbadane na antenie polskiego radia. Dariusz Korneluk podkreślał, że śledczy zajmą się również rosyjskim śledztwem oraz powiązaniami politycznymi giełdy kryptowalut. Zgromadziliśmy około 700 osób pokrzywdzonych. Natomiast ta liczba ciągle wzrasta z uwagi na to, że te zawiadomienia ciągle wpływają nie tylko do prokuratury, także do jednostek policji, do prokuratur także w kraju. Przesłuchujemy samych pokrzywdzonych świadków. Kilkadziesiąt przeszukań zrealizowano. Zabezpieczono bardzo dużo nośników danych i sprzętu informatycznego. To wszystko podlega analizie. Postępowanie prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach, a łączna wartość zgłoszonych strat sięga około 350 milionów złotych i wciąż rośnie. Próby uregulowania rynku kryptowalut, zonda krypto i polityczne zamieszanie komentarze w tej sprawie zebrała Sylwia Białek. Sylwio, dziękujemy bardzo. Sejm jeszcze na tym posiedzeniu zdecyduje o przyszłości w rządzie szefowych resortów zdrowia i klimatu. Zwłaszcza ta druga, Paulina Henik-Kloska, nie może być pewna posady. Polska 2050 nie wyklucza bowiem, że zagłosuje razem z opozycją. Tym bardziej, że wczoraj Paulina Henik-Kloska nie przyszła na posiedzenie swojego dawnego klubu. Łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Michale, witaj. Dzień dobry. Co posłowie Polski 2000, 2050 mówią o zachowaniu pani minister i jak sprawę komentują też posłowie innych klubów? Polska 2050 jest oczywiście rozczarowana tym, że Paulina Henning-Kloska nie przyszła na wczorajsze spotkanie. Przewodniczący tego klubu Paweł Ślis mówi, że minister klimatu zabrakło kultury. Brak savoir vivre, savoir vivre sejmowego, ale też kultury i szacunku do drugiej osoby, a w partnerstwie najważniejszy jest szacunek i myślę, że pani minister Paulina Kloska tak się zachowując, no, nie zachowała tego partnerstwa, szacunku i savoir vivre sejmowego. Jak klub parlamentarny, koalicyjny zaprasza koalicyjnego ministra na spotkanie klubu, to ten minister przychodzi. Tym bardziej, że jak zauważają posłowie Polski 2050, minister klimatu w tym samym dniu spotkała się z przedstawicielami PSL-u. Zauważają, że ludowcy też przecież nie wzięli udziału w spotkaniu, które Paulina henik kloska zorganizowała w swoim resorcie, a mimo to z nimi w Sejmie się spotkała. W ten sposób zachowanie minister ocenia poseł Polski 2050, Adam Luboński. Do PSL-u potrafiła pani minister przyjść, a szacunek należy się obustronnie, bo jeżeli wymaga od nas szacunku pani minister, my znamy pani minister bardzo długo i raczej ja osobiście się spodziewałem, że pani minister nie przyjdzie. Do tego trzeba trochę honoru, a chyba pani minister brakuje. I tej przyzwoitości ludzkiej, takiej zwykłej, e, zwykłej ludzkiej przyzwoitości, czego zabrakło pani minister. Ale Sławomir Ćwike z klubu Centrum, do którego należy Paulina Heniky kloska odpowiada, że posłowie koalicji rządowej nie powinni organizować tego typu spotkań, bo nie powinni rozliczać ministrów własnego rządu. Takie zaproszenie nie powinno być kierowane przez klub koalicyjny, dlatego że naturalnym jest, że... Składanie wniosków wotum nieufności i atakowanie ministrów rządu koalicyjnego to jest wilcze prawo opozycji. To jest naturalne. Natomiast jeżeli ktoś jest w koalicji, to nie atakuje ministrów danego rządu. Nikt w koalicji rządowej nie wyobraża sobie mimo wszystko, aby Polska 2050 poparła wniosek opozycji. Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Lewica i wspomniane Centrum, a także PSL mówią, że będą głosować przy, za odrzuceniem tego wniosku. Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej przypomina też posłom Polski 2050. Czym może skończyć się ich, współ, ich ewentualne współdziałanie z opozycją? Osoby, które zagłosują przeciwko własnemu rządowi, któremu dawały większość, właściwie wykażą się taką ostateczną nielojalnością i ten brak lojalności będzie oddziaływać na ich całą kampanię, nie tylko przyszłą w 2027, ale każdą inną. Ja sobie nie wyobrażam takiego koleżeństwa na przykład na wspólnych listach wyborczych, więc to są odsunięte w czasie reperkusje, które należy w polityce kalkulować, a własnych ministrów po prostu bronić. Opozycja ma oczywiście wiele merytorycznych zastrzeżeń do pracy minister klimatu, ale nawet jej posłowie no, uważają, że raczej Polska 2050 tutaj nie zagłosuje razem z nimi. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosa, z Konfederacja, więc jednego z tych dwóch klubów, który przygotował wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu, nie spodziewa się tego, aby Polska 2050 finalnie go poparła. Jeżeli Polska 2050 chce uczestniczyć w rządzeniu państwem, nie chce zepsuć sobie stosunków z premierem, pewnie będzie głosować za odrzuceniem naszego wotum nieufności i wbrew interesowi publicznemu. Proszę nie ulegać złudzeniu, że argumenty merytoryczne mają wpływ na głosowanie posłów. Polska 2050 chce dać jeszcze jedną szansę. Minister Klimatu zaprosiła ją na czwartek, na posiedzenie klubu, właśnie tej partii, które odbędzie się tuż przed czwartkowym głosowaniem w sprawie votum nieufności. Liczę na to, że minister Klimatu na tym spotkaniu się pojawi i też po tym posiedzeniu klubu ma zapaść decyzja, jak właśnie posłowie klubu będą głosować, choć już teraz część z nich, jak na przykład Bartosz Romowicz, czy wspomniany już poseł Adam Luboński, i zapowiadają, że raczej zagłosują za wnioskiem opozycji. znów w posłów Polski 2050, którzy są w rządzie, jak na przykład wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, już otwarcie zapowiedzieli, że będą głosować razem z resztą koalicji rządowej, a więc za odrzuceniem wniosku opozycji. Ważą się losy Pauliny Henik-Kloski. Możliwe scenariusze w tej sprawie przedstawił nam Michał Fabisiak. Michale, dziękujemy bardzo za relację. Czy Polska 2050 odważy się poprzeć wniosek o wotum nieufności dla szefowej resortu klimatu? Byłoby to niezrozumiałe, mówił na naszej antenie profesor Wawrzyniec Konarski, politolog i rektor Akademii Finansów Biznesu Wistula.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 Rządu ma być en bloc, to znaczy ma to być solidarność polityczna demonstrowana właśnie w takich trudnych momentach, w których się pojawia wotum, wniosek o wotum nieufności. Przypomnijmy głosowanie w sprawie wotum nieufności dla szefowej resortu klimatu pojutrze. Wciąż nie wiadomo jak zagłosuje Polska 2050. Pozostajemy jeszcze w Sejmie. Tam rozpoczyna się posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Wśród zaproszonych prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz szef resortu sprawiedliwości. Wiadomo jednak, że Bogdan Święczkowski odrzucił to zaproszenie. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski, który śledzi te doniesienia. Witaj. Dzień dobry. I powiedz czy członkowie komisji mają pomysł na zakończenie patów w Trybunale Konstytucyjnym? Tak, a sprawa wygląda na dużą ofensywę koalicji rządzącej i wspierających ją między innymi prawników. Przypomnę, że przed południem z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym pojawiło się kilku byłych prezesów tego sądu. Chcieli rozmawiać z prezesem Bogdanem Święczkowskim, ale przybyli na zaproszenie nowych sędziów i na rozmowie z nimi się skończyło. Podczas tej rozmowy wyraziliśmy swoją troskę oraz zaniepokojenie naruszaniem prawa i konstytucji. Tak przekazał były prezes Trybunału Marek Safian. Po spotkaniu profesor Safian zaznaczył, że w opinii obecnych na spotkaniu wszelkie składy sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym są niezgodne z Konstytucją. Tymczasem prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie ślubowania nowych sędziów. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że Karol Nawrocki ma jednoznaczną i kategoryczną opinię na temat czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Mamy do czynienia z ewidentnym sporem kompetencyjnym, w którym próbuje się ominąć to uprawnienie prezydenta do przyjęcia ślubowania przez Sejm, reprezentowany przez marszałka Sejmu. No i Wczoraj taki wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego został do Trybunału Konstytucyjnego złożony, bo pan prezydent mimo bardzo jasnego swojego stanowiska, że tego ślubowania nie było, no wychodzi z założenia, że jedynym władnym organem, który może ostatecznie i w sposób powszechnie obowiązujący, zgodnie z polską konstytucją, te kwestie rozstrzygnąć jest Trybunał Konstytucyjny, który dzisiaj ma 11 sędziów, który ma ten skład pełny. Ale choćby wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur odpowiadał, że w kwestii ślubowania nowych sędziów Trybunału nie ma żadnego sporu kompetencyjnego. No i tak też uważa większość w Komisji Sprawiedliwości, która dosłownie za chwilę zajmie się sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. Na jej posiedzenie zaproszono m.in. ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, właśnie prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, sędziów Trybunału i przedstawicieli Kancelarii Prezydenta. A szef Komisji Poseł Polski 2050 Paweł Ślis liczy, że mimo wszystko uda się wyjść z sytuacji patowej w Trybunale Konstytucyjnym. Jak powiedział Sejm, powołał nowych sędziów prawidłowo, co udowodnili urzędnicy Pałacu Prezydenckiego, zapraszając dwie osoby do złożenia ślubowania. Sejm dokonał tego prawidłowo, mimo tego, że naprawdę szukali każdej ścieżki, każdej drogi, żeby tylko nie przyjąć sztubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. mam nawet takie jedne z argumentów od jednego z Sprawiedliwości, że on nie usłyszał słów marszałka, że skracają termin siedmiodniowy w trakcie głosowania. Nie znaleźli nic. Pan prezydent przyjmując sztubowania dwóch sędziów legitymizował wybór wszystkich sześciu. To nie jest tak, że pan prezydent jak król wskaże ty i ty, reszta nie. Jednak posłowie Prawa i Sprawiedliwości są innego zdania, obarczają winą za zamieszanie wokół Trybunału rządzącą koalicję. Także na próbę spotkania prezesa Trybunału z posłami i ministrem oceniają tę próbę jako pozorne wyciągnięcie ręki. Im chodzi o to, żeby gonić króliczka, mówił Jan Dziedziczek z PiS. Ja nie wiem czy politycy powinni negocjować się z sędziami. To moim zdaniem jest próba ataku na Trybunał Konstytucyjny, ale oczywiście przekonamy się jak ten Pomysł będzie realizowany, kiedy do niego dojdzie lub nie. Tu zdaje się po stronie koalicji 13 grudnia nie chodzi o to, żeby sprawę naprawić, tylko żeby sprawę eskalować. Troszeczkę to jest jak z tym powiedzeniem, że nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, ale żeby go ogonić. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL odczytuje to zaproszenie na spotkanie jednak jako pozytywną próbę rozwiązania tego problemu. To jest bardzo dobra inicjatywa, dobra myśl i próbować warto, natomiast no, niektórzy mają zatwardziałe poglądy i traktują Trybunał Konstytucyjny jako instytucję, która jest już upadła i nie da się jej naprawić. Ja uważam, że w naszym porządku konstytucyjnym, w naszym porządku ustrojowym Trybunał Konstytucyjny powinien odgrywać znaczącą rolę. Potrzebne są korekty. Władysław Kośniak-Kamysz wprost mówi, że powinien być reset konstytucyjny także w tej sprawie. Ja podglądam z naszego studia sejmowego na to co się dzieje na posiedzeniu komisji, która właśnie się rozpoczęło. No już wiemy, że Bogdan Święczkowski na tym posiedzeniu się nie pojawił. Jak, będzie przebiegać sam, jak będą przebiegać same obrady będziemy Państwa informować. Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Pracom przysłuchuje się Mariusz Pieśniewski. Bardzo dziękujemy za relację starych polskich europosłów straciło immunitety. To Patryk Jaki i Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej oraz Tomasz Buczek z Konfederacji. Oni nie mają już ochrony prawnej. Decyzję podjęli deputowani na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W ubiegłym tygodniu Zielony Świat podała Komisja Prawna Europarlamentu. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej.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 Polaków i tych, którzy z Polską współpracowali. Ja wiem, że niektóre z mediów podały już nazwiska. Oczywiście w centrum uwagi, co zrozumiałe, jest y, y, polski białorusin czy białoruski Polak. Andrzej Poczobut, pisarz, dziennikarz, bojownik o prawa człowieka, o wolność y, białorusinów. Y, oprócz Andrzeja Poczobuta y, na polską stronę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 Wysłuchali Państwo konferencji premiera Donalda Tuska. Ja przypomnę, Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia. Polsko-białoruski dziennikarz przez ostatnie pięć lat przebywał w izolacji, w tym w kolonii karnej. Negocjacje w sprawie jego uwolnienia rozpoczęły się we wrześniu 2025 roku. Ta historia była długa i miała wiele zwrotów akcji, mówił premier Donald Tusk na zakończonej przed chwilą konferencji prasowej. Jak podkreślił szef rządu, podczas z ostatniej wymiany Białorusini w ostatniej chwili zmienili zdanie. Tym razem jednak się udało. Oprócz Andrzeja Poczobuta do Polski wrócili zakonnik Grzegorz Gaweł, a także obywatel Białorusi, który współpracował z polskimi służbami. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Do sprawy uwolnienia Andrzeja Poczobuta będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Reklama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 Reklamie 30 minut po godzinie 16. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Jare Majamrożek. Dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowały Kamila Kuzer i Anna Pałdyna. Dzisiaj będziemy rozmawiać innymi o wspomnianym przed chwilą Andrzeju Poczobucie, po to bez wątpienia w mediach temat numer jeden, ale nie tylko, bo będziemy w magazynie Regiony zaglądać do Łodzi, gdzie podobno samochody podskakują tak wysoko, że uszkadzają zawieszenia. Jak to możliwe? No to o tym już niedługo. Będziemy również przyglądać się temu, co dzieje się w w światowym sporcie, bo niezwykłe emocje czekają nas podczas dzisiejszego meczu w półfinałowego w Lidze Mistrzów PSZ, że spotka się z Bayernem Monachium. Te wydarzenia oczywiście przed nami, przed nami też pierwsza dziś rozmowa polityczna. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Paweł Pawłowski: Witam państwa. Ze mną w studiu Arkadiusz Czartoryski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze Dziękuję za zaproszenie Andrzej Poczobut Rady. oraz dwóch innych Polaków Zostało uwolnionych z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut, przypominam Był więziony na Białorusi przez pięć lat Rozumiem, że pana również ucieszyła Ta wiadomość o zwolnieniu Andrzeja Poczobuta No tak, wszystkich Polaków na pewno ucieszyła Bo został skazany Na kolonię karną Za to, że był po prostu dziennikarzem wolności No to Notabene też działaczem Związku Polaków na Białorusi Na Białorusi, członkiem zarządu tego związku Wspólnota polska na Białorusi jest bardzo duża, ale jest prześladowana i tych aresztowań przecież było więcej. Tych kłopotów, w ogóle delegalizacja związku i w ogóle problemy tego związku bardzo poważne, w tym osadzenie we więzieniu Andrzeja Poczobuta, wieloletniego dziennikarza. No i został skazany tak naprawdę za wolność słowa. To w dzisiejszej Europie rzecz bardzo zła, bardzo dramatyczna. I świetnie, że udało się, ale niestety po kilku latach, bo przypomnijmy, że to od 2021 roku wszystko trwało. W ubiegłym roku we wrześniu, dokładnie 3 września mieliśmy to słynne spotkanie nowego polskiego prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Donalda Trumpa i rozmowy na temat Andrzeja Poczobuta, bo wtedy wszyscy byliśmy zazdrośni, że jednak reżim białoruski wypuszczał różnych osadzonych. I wszyscy a, pytali, kiedy Andrzej Poczobut. kiedy nasi, prawda? Kiedy Polacy. Wszyscy pytali, kiedy, kiedy nasi. W poniedziałek, jak pan redaktor wie, John Cole, specjalny amerykański wysłannik na Białoruś, tak powiadomił jest. pana prezydenta Karola Nawrockiego, że te rozmowy zakończyły się sukcesem. Na tle tego zwolnienia i tej całej sytuacji myślę, że warto zwrócić uwagę, bo wszystko to wygląda teraz troszkę nieciekawie, jak przypominam sobie słynny wywiad premiera Donalda Tuska sprzed kilku dni dla Financial Times, do tego czasu finansów amerykańskiego czasopisma, w którym premier Donald Tusk powiedział wyraźnie, że nie ma pewności, czy amerykańska strona będzie wywiązywać się ze swoich sojuszniczych zobowiązań, no to dzisiaj trochę, trochę jest zgrzyt. Ja się zastanawiam, panie pośle, ile czasu będą potrzebować politycy wszystkich opcji, żeby pokłócić się o sprawę Andrzeja Poczobuta albo przełożyć ją na polskie polityczne Ale to piekiełko? Jest, to nie jest piekiełka ani nie jest kłótnia Poczobuta, tylko to jest bardzo poważny artykuł, bardzo poważny wywiad, poważnie potraktowany przez ambasadora stanu. O tym, o Stanów tym możemy rynieżówek. zaraz porozmawiać, panie pośle. Na razie rozmawialiśmy o, o Andrzeju Poczobucia. Pan bardzo sprawnie przeszedł do Donalda Tuska i jego wybryk fajna To nie times. jest wybryk. To nie jest wybryk, to jest myślę pewna koncepcja polityczna, którą nasz premier e, zaznaczył o oparcia się o artykuły m, mówiące o bezpieczeństwie Unii Europejskiej, a nie o, ponieważ wyszedł z założenia, że wcale nie ma pewności, że artykuł piąty Zadziała. To zaraz porozmawiamy na ten temat, dokończmy tylko sprawę Andrzeja Poczobuta, bo to den, dru drugie to ta pytanie, sprawa które chciałem Andrzeja Poczobuta zadać, jest typowym przykładem, kiedy to służby... Tego, że potrafimy działać ponad podziałami, politycznymi podziałami to dla prawda, wyższego dobra. Ale jest jeszcze ważniejsza rzecz, to, to jest dobra rzecz, o której pan mówi, ale jest jeszcze ważniejsza rzecz na tle zwolnienia Andrzeja Poczobuta, to jest y, właśnie przykład działania naszych sojuszników. To jest przykład działania naszego sojusznika amerykańskiego i mm, ja zauważam, niestety, to nie chodzi o wybryk, to chodzi o to, że pan premier Donald Tusk yy, i zresztą cały obóz pana premiera Donalda Tuska, choć nie wszystkie partie moim zdaniem tworzące tą koalicję w takim samym stopniu, Prowadzi politykę jakby podważania wiarygodności amerykańskiego sojusznika, a prze, przekładania tego oparcia się o bezpieczeństwo na Europę, na naszych z kolei europejskich sojuszników. Mój, moja formacja polityczna stoi na stanowisku, że przynajmniej w najbliższym przewidywalnym czasie, mówię tu o latach, Stanów Zjednoczonych nie jest nikt w stanie w Europie zastąpić. I przykład tego zwolnienia jest akurat pozytywnym przykładem, tak? Bo wszyscy tutaj włączył się w tę dyskusję na przykład bardzo, bardzo rzeczowo i sympatycznie, a pan ambasador Tom Rose, który podziękował Karolowi Nawrockiemu, pogratulował, przepraszam, Karolowi Nawrockiemu i Radosławowi Sikorskiemu, prawda? Ale jednocześnie podkreślił bardzo ważną rzecz, że jesteśmy sojusznikami. Jesteśmy sojusznikami, którzy dotrzymują słowa i udało się tych ludzi zwolnić. Tam przy okazji też występują kwestie sojusznicze z Rumunami. To jest zupełnie zaniedbany temat, flanka wschodnia i Rumunia, przyjaźń polsko-rumuńska. My nawet w Polsce sobie nie zdajemy sprawy, ile sympatii Rumuni mają dla nas i jest to ciągle przestrzeń nie do końca wykorzystana, jeżeli chodzi o naszą politykę zagraniczną. To absolutnie należy ją wykorzystywać, a skoro mówi Pan o wywiadzie Donalda Tuska dla Financial Times, mnie zaciekawiły te słowa, gdzie premier powiedział, że kwestia miesięcy nie lat, jeśli chodzi o atak Rosji na terytorium NATO. No i zastanawiam się skąd takie informacje, czy Komisja Obrony Narodowej posiada też takie informacje, że ewentualny atak Rosji na terytorium NATO może nastąpić w ciągu kilku miesięcy i jeśli tak, to dlaczego nic z tym nie robimy? Dlaczego nie mamy jakiejś mobilizacji? Właśnie, to dobre pytanie. Gdybym chciał złośliwie troszkę dziobnąć pana premiera Donalda Tuska, to, to dziękuję, to mógłbym, mógłbym w ten sposób zadać pytanie, no bo skoro pan premier mówi o miesiącach, to za, można by zapytać, dlaczego ilość żołnierzy obrony terytorialnej spada i nabór do wojska zawodowego spada. Prawda? To, są, to są pytania, które powinny paść. A na przykład, bo pan też, panu też sercu bliska jest chociażby Ostrołęka, w sobotę mieliśmy tak kilku pana generała Dariusza Wrońskiego w Ostrołęce, jednego z najwybitniejszych dowódców polskiego lotnictwa i, i na przestrzeni ostatnich lat i pana generała Gromadzińskiego, twórcę największej jednostki na wschodzie. Polski, czyli 18 Dywizji Zmechanizowanej. i Oni byli w szoku, że rząd na przykład nie realizuje najistotniejszej z punktu widzenia obrony flanki wschodniej e, trasy kolejowej Szprychy nr 3. Jak stwierdzili obydwaj generałowie, bez tej trasy nie ma najmniejszych szans przewieźć wojsko przez centralną Polskę i pod, podwieźć to wojsko na wschodnią granicę. Nie no, ma transportu wojska, jest bardzo w ogóle szeroką kwestią, jeśli chodzi Więc o procedury ty, w tych krajach pytań europejskich. można by do pana premiera zadać więcej: czemu nie realizowane są te zadania? Właśnie czemu nie realizowane są te zadania, chociażby szprycha numer 3, wojsko obrony terytorialnej, zwiększenie w ogóle żołnierzy i wiele innych rzeczy. Chociaż też nie można wszystkiego w czambu krytykować, bo wiele programów zbrojeniowych jest kontynuowanych. A armada dronowa, którą ogłasza premier Donald Tusk we współpracy z y, Ukraińcami? Ja powiem tak, że ja nie znam tego, tego pomysłu, jak ta armada dronowa ma powstać. Na pewno Ukraińcy są fachowcami. Jak Donald Tusk mówi o Ukraińcach, to słusznie zauważę, że są oni fachowcami. Natomiast jest kwestia taka, że na Ukrainie w zupełnie inny sposób zorganizowana jest produkcja dronów. Tam zarejestrować firmę, to są, która by miała produkować drony, to jest kilka dni u nas to są lata, żeby zarejestrować firmy. Potem, że jakikolwiek produkt wprowadzić na rynek, to też są lata. To jest kwestia certyfikacji yy, najróżniejszych koncesji i tak dalej. I to u co, nas trzeba ten, to deregulować? U nas ten sektor B jest bardzo mocno przyciśnięty do ściany. Yy, sektor podwójnego przeznaczenia dla wojska i dla cywilów jest bardzo przyciśnięty do ściany. I przez to roz, yy, Ukraińcy produkują miliony dronów rocznie. U nas też się produkuje drony, bo są firmy, które bardzo Dobre, bardzo dobry sprzęt, chociażby drony fly, Eye, e, polskiej produkcji, czy Warmate, War e, też polskiej produkcji, czy chociażby tak system, na system, system Gladius, który już jest chociażby w 16 dywizji zmechanizowanej na e, granicy z e, obwodem królewieckim, też produkujemy, ale jest tego ogromnie, ogromnie za mało musimy produkować więcej. Żeby produkować więcej, trzeba odblokować sektor B. Sektor podwójnego przeznaczenia musi mieć znacznie łatwiej. Nowe technologie z przeznaczeniem obronnym muszą być uwolnione. I to jest wielki rynek, którego państwowymi spółkami nie nadgonimy i zakupami z Zachodu też nie nadgonimy. Jeżeli ta armada ma w ogóle powstać. To ja trzymam za słowo, jeśli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, że będzie coś w tej sprawie robione. Natomiast, panie pośle, chciałbym przejść do tego, co jest teraz aktualne. Aktualna polityka sejmowa czyli ciemne chmury nad głowami Pauliny Henning-Kloski i Jolanty Sobierańskiej-Grendy, czyli minister klimatu i środowiska oraz minister zdrowia. Pan zagłosuje za ich Odwołanie, odwołaniem. Oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że znana mi jest sytuacja katastrofy programu Czyste Powietrze i dramatyczna sytuacja firm polskich upadających ludzi. Pamięta pan, kiedy wchodził program ja, Czyste tak, Powietrze? Tak, pamiętam, ale pamiętam też, że, że pani Henning-Kloska i jej zastępczyni, pani Zielińska, nie pomyliłem nazwiska, Yy, obydwie panie zachwycone yy, ekologią yy, zobowiązały się do osiągnięcia jeszcze większych wyników, takich stachanowskich wyników w, w uzyskaniu tych, yy, tej, tej, w nadgonieniu tej neutralności klimatycznej co, yy, i przyspieszeniu tego programu, co spowodowało, że, co zaowocowało tym, że w 2024 roku uwolniły możliwość stosowania urządzeń bez certyfikacji. I ludzie zamontowali masę urządzeń, które po prostu w to zimę musiały być dogrzewane dieslami różnego rodzaju, bo one nie zadziałały. Oczywiście na szczęście w 2025 nastąpiło pamiętanie, że nie możemy na łeb, na szyję wszystkiego montować, co jest na rynku, bo doszło do dramatycznych sytuacji, wielotysięcznych rachunków grozy, jak pamiętamy. I to jest katastrofa. Inną, I to jest ogromna katastrofa. Pani, ja tylko się posłużę słowami pani minister e, Pełczyńskiej-Nałęcz, która twierdzi, że w dwa, za 2024, za 2025 nie rozliczono z programu Czyste Powietrze ani złotówki. Ani złotówki. To spowodowało upadek rodzinnych firm, które, produkowały, które montowały te różne urządzenia, ale też jest tam na przykład moim zdaniem do zmiany bardzo istotny zapis. W tym programie ten zapis jest moim zdaniem już nieaktualny, nie że żeby zamontować pompę ciepła trzeba likwidować piece na paliwa stałe. Po, po wybuchu wojny na Ukrainie powinniśmy odstąpić od tego zapisu. To jest moje zdanie, dlatego że wiemy, że wtedy kiedy prądu zabraknie to takie urządzenia się mogą przydać. Jeśli przyjdzie A inny pani minister Paulina to dojdzie powiedzie... do tych zmian? Tak, tak. A pani Paulina Henning-Kloska powiedziała, że kto to kiedykolwiek słyszał, żeby prądu zabrakło. No wszyscy możemy odtworzyć tą wypowiedź. Ona się po prostu w tym totalnie nie orientuje. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście katastrofa na rynku pelet. Te wszystkie rzeczy, które były robione w polityce leśnej, na które pan premier Kosiniak-Kamysz. Rzeczywiście tej PSL sprawy, o tym mówi, ale to właśnie czy PSL będzie ewentualnym sojusznikiem przy próbie odwołania Pauliny Henning-Kloski? Czy dużo macie sojuszników po Ale że pan zauważył, że dzieje się, bardzo dziwne rzeczy się dzieją. Pani poseł y, a, Aleksandra Leo z Centrum, czyli z tej partii Pani Kloski mówiąc o swoich kolegach z koalicji powiedziała tak, fikają, fikają, a potem jak przyjdzie do głosowania to z podkulonymi ogonami zagłosują przeciwko jej odwołaniu. W ogóle... Czyli nie będą fikać teraz, jeśli nie wiem, dojdzie do głosowania. Chciałbym zobaczyć, jak wyglądają podkulone ogony kolegów posłów yy, po prostu i, i, i pan poseł, jak, jak to w ogóle można tak mówić o swoich kolegach w koalicji. Więc i w sumie nie powinienem się tym martwić, ale powiem szczerze, że no różne koalicje widziałem, ale żeby tak o swoich kolegach się wypowiadać, to jest to dziwne, więc wcale nie byłbym pewny tego, tego głosowania. Ja pamiętam, jak jeden premier mówił o warcholstwie swojego ministra. Natomiast panie pośle, właśnie skoro wracamy do tematów takich historycznych. zwróciłem moją uwagę ostatnią wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi tak. Jest konieczna przebudowa naszego ustroju dla polskiego rozwoju gospodarczego, polskiej siły, ale naprawdę takiej poważnej pomyślności naszego społeczeństwa w sferze ekonomicznej. Potrzebne są zupełnie nowe regulacje ustrojowe. Tak mówi Jarosław Kaczyński na konferencji Myśląc Polska Alternatywa 2.0. Ja zastanawiam się, czy to jest jakby zawalowany pomysł powrotu czwartej RP? Panie redaktorze, dzieją się złe rzeczy, jeżeli chodzi o polski system gospodarczy, o ustrój gospodarczy. Kilkanaście dni temu wyszedłem przed Sejm i byłem posłem, który wszedł w tłum ludzi z rozpaczonych, krzyczących, płaczących byli to ludzie, którzy zareagowali na wprowadzenie systemu SENT, na ryneczki Targowice, na to jak handlują używaną odzieżą. Przypomnijmy czym jest system SEND. System SEND to jest system cyfrowej kontroli handlu używaną odzieżą oraz obuwiem na rynkach, ten niedzielno-sobotni handel, tam gdzie ludzie chcą sobie dorobić i dotyczy tych wszystkich ludzi, którzy ciuchy, majtki, skarpety, kurtki, czy na przykład obuwie sprzedają w ilości, mają do sprzedaży, nie sprzedają, mają do sprzedaży w ilości większej niż 10 kg. czyli kilka par butów masz, może sprzedać używaną odzież, używane te buty, musisz wchodzić w specjalny system, czyli robić remanent. Ja zapytałem się tych ludzi, bo dyskutowaliśmy tam z dwie godziny, było dużo krzyku, dużo płaczu, dużo protestu, ale ci ludzie muszą wstać o czwartej rano czy o piątej, przez półtorej godziny robić remanent i wprowadzać w ten system, następnie wyjeżdżają z domu na rynek i pan sobie wyobrazi, że muszą łączyć się z systemem ETOL, czyli muszą brać ze sobą baterie na niedzielę, żeby nie zerwać się z systemu ETOL, taki jak system ETOL... to nie mus... są regulacje ustrojowe, pani pośle. Nie, to jest sytuacja, w której A ja pytam e, o regulacje ustrojowe, o których to, chcę o, które powiedzieć, zapowiada chcę powiedzieć tak, mitręga e, na nałożona na mikro jednoosobowe działalności gospodarcze do tego stopnia, że jakaś młoda dziewczyna chce sprzedać jakieś używane ciuchy i musi wejść w taki system jak TIR, który wiezie paliwa albo alkohol. no To jest, to jest absurd. Tego typu mógłbym przykładów panu redaktorowi podać więcej. Nasz ustrój opiera się, nasza gospodarka zależna, tak zwana gospodarka zależna się opiera na spółkach Skarbu Państwa i potężnych zachodnioeuropejskich korporacjach. Natomiast jeżeli chodzi o Wszystkie firmy mikro, no notabene niedawno firmy mikro i jednoosobowe działalności przeżyły falę, która weszła, m, gdzie wszedł KSEF. ksef Pamiętam, kto rozpoczął wprowadzanie KSEF? Tak, tylko że KSEF czego miał dotyczyć? KSEF miał dotyczyć czarnego rynku paliw. I ten ksef rozszerzony na mikro, na jednoosobowe działalności gospodarcze spowodował, że nawet księgowe, takie pojedyncze panie, które prowadziły gdzieś księgowość, poryzygnowały. W Cały czasie to jest administracja, a nie regulacje ustrojowe, o które pytałem pana no, dokładnie czy, dwie minuty pytanie, temu. Pytanie czy y, regulacje ustrojowe, no to pytanie czy mamy opierać się Budujemy od nowa ustrój, nowa konstytucja. Być, być może, nawet jeżeli chodzi o takie dokumenty jak konstytucja, czy, ale regulacje gospodarcze bez wątpienia są konieczne. Polacy mają coraz mniej własności gospodarczej na rzecz wielkich międzynarodowych korporacji. Tak? W każdej niemalże dziedzinie. Jak, jak mówimy o sent to rozrastają się te wielkie szklane wieżowce w Warszawie, gdzie są wielkie firmy księgowe, które radzą sobie z tym, a pojedyncza księgowa mówi, jeżeli ja mam wydać na sprzęt dwadzieścia kilka tysięcy, dziękuję, rezygnuję w ogóle ze swojej działalności gospodarczej. Polityczne też jest niestety przestrzeganie czasu antenowego. Arkadiusz Czartoryski, dziękuję Prawo bardzo. i Sprawiedliwości. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Kolejna rozmowa polityczna już po godzinie 17.30. Ta historia była długa i miała wiele zwrotów akcji, mówił premier Donald Tusk o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta i o tym już teraz. Świata Pogląd. Na wszystkie informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski, który jest już razem ze mną w studiu. Dzień, Dzień dobry. dobry. No Wojtku, Andrzej Pożobut jest wolny. To wielkie wydarzenie. Myślę, że cała Polska dzisiaj o tym mówi. Premier Donald Tusk napisał dziś, witaj w polskim domu przyjacielu no właśnie, co wiemy na ten moment jak wyglądały te szczegóły uwolnienia Andrzeja Poczobuty no fakt faktem, że mówimy o tym tyle, że pora chyba teraz właśnie podsumować trochę to co wiemy jeśli chodzi o fakty, bo tych komentarzy było już sporo i jeszcze będą będzie tych komentarzy na antenie Polskiego Radia 24 a jeśli chodzi o fakty Andrzej Poczobut, czyli jeden z ta, o, człowiek określany więźniem sumienia dziennikarz, polsko-białoruski dziennikarz wyszedł dziś z białoruskiego więzienia po pięciu latach e, po, po pięciu latach za kratkami Trafił do Polski w ramach większej wymiany więźniów e, między Polską a Białorusią. E, chodziło o operację obejmującą w sumie 10 osób, czyli 5 więźniów za 5 więźniów, a w rozmowach miały brać udział służby z siedmiu krajów, w tym Stanów Zjednoczonych. To wiemy na pewno, no bo e, polskie władze oficjalnie dziękowały ambasadorowi Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz wysłannikowi prezydenta Trumpa do spraw Białorusi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, e, który to Andrzej Poczobut siedział, tak jak powiedziałem, 5 minut, 5 lat od marca 2021 roku. W 2023 roku białoruski sąd skazał go na 8 lat więzienia. Polska od początku mówiła, że to był proces polityczny, a niezwykła sprawa karna, co zresztą nie jest niczym rzadkim na Białorusi, jak wiemy. Mówimy nie tylko o dziennikarzu, mówimy o działaczu polskiej mniejszości na Białorusi, co też jest istotne. Ta polska mniejszość na Białorusi wielokrotnie była represjonowana, sankcjonowana przez białoruskie władze. Mówimy też o symbolu, no bo Poczobut stał się jednym z takich bardziej znanych więźniów reżimu Aleksandra Łukaszenki, był karany za to, że nie chciał milczeć po protestach na Białorusi i po sfałszowanych wyborach w 20 roku, w 2020 roku. Które to wybory miał wygrać Łukaszenka, no ale wszyscy eksperci zgodnie twierdzą, że te wybory zostały sfałszowane. No i dla wielu ludzi w Polsce i na Białorusi jego nazwisko to było takim testem, czy Miński jest gotów zrobić choćby jeden krok w stronę zachodu czy nie. Pamiętam jak moment zatrzymania Andrzeja Poczobuta, bo on wtedy udzielał wywiadu w jednej z polskich tak. telewizji i w pewnym momencie po prostu do mieszkania wyszły służby i go wyprowadziły. Wtedy nikt nie spodziewał się, że to jest początek tego zatrzymania, które będzie trwać tak długo. Dzisiaj premier Donald Tusk mówił, że podczas ostatniej wymiany Białorusini w ostatniej chwili zmienili zdanie, bo już była próba wymiany również Andrzeja Poczobuta. Wtedy do tego nie doszło. No więc pytanie, dlaczego teraz? Czemu wtedy się nie udało, czemu teraz się udało. To jest część większej układanki. Uwolnienie poczubuta to jest, tak jak wspomnieliśmy, częścią szerszej wymiany, w której Polska wypuściła między innymi rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina, a w całej operacji byli też obywatele innych państw, między innymi na przykład Mołdawii. No i ważną rolę odegrały właśnie Stany Zjednoczone. No, to nie wygląda tak, jak do, nagły przypływ dobrej woli w Mińsku. Mińsk jest tym reżimem, komunistycznym reżimem, który z jednej strony trzyma z Rosją, no ale wiemy w jakiej sytuacji jest Rosja. Wiemy, że na Rosji no, już, już parę krajów, na przykład Syria, Baszara, al-Assada e, bardzo dobitnie zobaczyła, że nie może na nich polegać. W związku z tym Białoruś też stara się puszczać takie oko do zachodu po to, żeby gdzieś tam dostać na przykład poluzowanie sankcji, e, żeby po prostu móc e, przeżyć, bo wbrew temu, co Aleksander Łukaszenka wiele razy powtarza, Białoruś no, jest w strasznym stanie e, gospodarczym. Właśnie Łukaszenka dlatego też od pewnego czasu wypuszcza takim więźniów partiami. Dlaczego się nie udało wtedy, w tym momencie, o którym wspomniałeś, dlaczego się udało. Teraz tego nie do końca wiemy. Dlaczego dziś, a nie dwa miesiące temu, cztery miesiące temu. To jest pewien proces. Wiemy, że Poczobut był bardzo ważnym więźniem dla białoruskich władz. No, A Łukaszenka chce zmniejszyć właśnie swoją izolację, poprawić te relacje z Zachodem. No, to jest takie uchylenie drzwi, ale nie ich pełne nie ich otwarcie. A jak to może wyglądać dalej? Czy to jest jakiś początek większych zmian, czy mieliśmy do czynienia z taką jednorazową dobrą wolą lub jak to mówisz, no, załatwieniem też własnych interesów ze strony Białorusi. Tych załatwień interesów i tej aktu dobrej woli, tak to nazwijmy, chociaż to jest dużo cudzysłów, pewnie będzie jeszcze więcej, no ale nie łudźmy się, to nie jest e, początek zmian na Białorusi. To mówi nam dwie rzeczy. Po pierwsze, e, po ponad pięciu latach Andrzej począł, bo to odzyskał wolność, to jest najważniejsza e, wiadomość. Druga jest nieco chłodniejsza. Ten system represji na Białorusi działa dalej. E, tu nic się nie zmienia. Według obrońców praw człowieka w białoruskich więzieniach siedzi ponad 830 więźniów politycznych. To jest to naprawdę sporo. E, jeden człowiek wyszedł, setki innych pozostają tam nadal. Jeden, no pięciu e, w sumie, mm -hmm. e, no, ale mówimy o poczobucie. Dlatego no, nie warto przedstawiać tego jako końca pewnej historii. No, za poczobuta oczywiście, e, ale to nie oznacza, że inni, e, inni wychodzą, za, za, e, wychodzą na wolność. To jest jed, raczej jeden wygrany etap, chociaż oczywiście jest to to bardzo ważny sukces dyplomatyczny dla Warszawy. No a dla Poczobuta to jest koniec, jak rozumiemy, bardzo ciężkiego rozdziału. Jak rozumiemy, no bo oczywiście nie było pewności, co się z nim dzieje w więzieniu. Możemy się domyślać i to jest niemal pewne, no ale pewnie, zapewne przyjdzie jeszcze czas, kiedy może Andrzej Poczobut opowie, jak wyglądało te pięć zapewne horrendalnych dla niego lat. Tym bardziej niesamowite jest to, że w pierwszych słowach do premiera zwrócił się z pytaniem, czy ewentualnie będzie mógł wrócić na, na Białoruś. Na co premier odpowiedział, jesteś wolnym człowiekiem możesz robić co chcesz. To prawda, no tu się pewnie zacznie teraz batalia, bo zapewne polskie władze i nie tylko polskie władze, też przyjaciele poczuł, bo te środowiska dziennikarskie będą go od tego odwodzić, bo nie niewykluczone, że to wyjście z więzienia gdyby wrócił na Białoruś i gdyby akurat Łukaszence um, pasowało to do układanki w danym momencie, to poczobut znowu może trafić za kratki. Nasze oczy teraz zwrócone są na Stany Zjednoczone, dokładnie na Waszyngton. Spoglądam deszczowo w Waszyngtonie, ale właśnie w tej chwili król Karol III, król Wielkiej Brytanii, spotyka się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Podejrzewam, że tam służby postawione na najwyższym poziomie. Chodzi oczywiście to o prawda. zapewnienie bezpieczeństwa i królowi, królowej, jak również parze prezydenckiej. No, w związku również z incydentem, który nie tak dawno miał miejsce. Chodzi o tą strzelaninę podczas kolacji korespondentów w Waszyngtonie. Sprawca tego, tej próby zamachu został zatrzymany. Co wiemy na ten moment w tej sprawie? Wiemy, że sprawca to 31-latek Cole Thomas Allen z Kalifornii. To jest człowiek, który miał właśnie wbiec z długą bronią przez punkt kontroli w hotelu Washington Hilton tam gdzie odbywała się taka doroczna kolacja korespondentów z udziałem Donalda Trumpa to jest o tyle istotne, że Donald Trump zazwyczaj odmawiał udziału w tej kolacji To są takie doroczne spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z dziennikarzami Donald Trump jak wiemy lubi dziennikarzy, ale nie wszystkich a nawet tych, który lubi to i tak mówi, że są, że są źli do szpiku kości, horrendalni i głupi i tak dalej To jest bardzo ciekawe spotkanie, bardzo towarzyskie. Często tak. pojawiają się tam gwiazdy, więc jest to takie dosyć rozrywkowe wydarzenie. Co więcej, Donald Trump wiadomo było od pewnego czasu w Waszyngtonie, że jednak przyjdzie na to spotkanie, że to jest pierwsze takie spotkanie, więc już to przykuwało uwagę i co więcej e, amerykańska polityka raczej e, nie należy do tych, które bardzo nonszalancko traktują tego typu historie związane z bezpieczeństwem, a tu Donald Trump przychodzi w towarzystwie absolutnie wszystkich swoich najważniejszych e, urzędników. Jeśli Polska nie nauczyła się niczego po smaleńsku, no to o czym my mówimy tutaj, prawda? Bo, bo, bo byli tam wszyscy najważniejsi jego, e, jego e, urzędnicy i politycy. W każdym razie około 20.40 czasu miejscowego e, tenże człowiek, Cole Thomas Allen wdarł się e, z bronią. Śledczy twierdzą, że funkcjonariusze Secret Service usłyszeli głośny wystrzał, a jeden z agentów został trafiony w klatkę piersiową, ale uratowała go kamizelka kuratporna. Na chwilę później ten agent oddał kilka strzałów. Agent, e, Allen został obezwładniony i zatrzymany i znaleziono przy nim strzelbę pistolet. Pewne są więc trzy rzeczy. Po pierwsze są już zarzuty, i to bardzo poważne, zarzut, zarzut, zarzut usiłowania zabójstwa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po drugie do incydentu doszło bardzo blisko, miejsca, w którym byli prezydent, właściwie ministrowie, dziennikarze. No i, ale sama sekwencja strzałów, to po trzeciej, nadal nie jest do końca jasna. No właśnie, bo tu pojawiły się też rozbieżności. Czy wiadomo, że to Donald Trump miał być celem? Co kierowało tym napastnikiem? Jakie, jaki miał plan? wchodząc na, na, na takie spotkanie, wiedząc, że jest to miejsce absolutnie też usiane służbami. Wiemy, no i właśnie pytanie, dlaczego służby nie, nie, nie zareagowały wcześniej. Wiemy, że ten człowiek zameldował się w hotelu, był tam gościem od kilku dni, być może właśnie dlatego, zapewne właśnie dlatego, żeby, żeby próbować targnąć się na życie Donalda Trumpa oraz innych polityków, bo o tym pisał w manifestie. W tym manifestie bardzo mocno krytykował Trumpa, wiązał go za aferą Jeffrey Epsteina i tak dalej i to miał być motyw jego, jego działania, ale to wiemy tylko na podstawie manifestu, o którym, tego jego manifestu, o którym mówią amerykańskie służby, więc tutaj podchodzimy do tego jeszcze z, z ostrożnością. Nie mówię, nie wybieram, mówię, że nie wiemy do końca jak było. No i tyle, że zarzuty są precyzyjne, ale opis samej chwili ataku już nie jest precyzyjny. W komunikacie Departamentu Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych czytamy, że funkcjonariusze usłyszeli głośny wystrzał, a agent został trafiony, no ale już media zwracają uwagę, że w sądowym opisie sprawy nie zapisano wprost, kto oddał ten pierwszy strzał. I to nie jest drobiec, bo to jest sedno tej historii. Zresztą nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych, Marek Wałkowski na portalu X też napisał, że a, a był tam na miejscu. Właśnie on też brał praży. udział w tym, w tym spotkaniu. Tak. tak, i on napisał coś takiego. Zadziwiające, że po dwóch dniach prowadzące śledztwo nie wiedzą, czy Cole Allen oddał strzał ze strzelby, czy nie. Piszą tylko, że, Secret, że agenci Secret Service usłyszeli głośny wystrzał, no i że to się nie, nie, nie składa w spójną całość. No więc zapewne. Jeszcze pojawią się tu pytania, nie tylko o to, jakim cudem w tak do, potencjalnie tak dobrze chronionym miejscu pojawił się ten człowiek. Po drugie, jaka była sekwencja wydarzeń? Oczywiście teorie spiskowe już ruszyły, ruszyły w, w całej swojej masie w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że Ale Donald Trump też za. będzie również tam podsycał te niektóre teorie. Po zamówieniem, jak mówił kilka godzin po, po tym ataku, że to jest bardzo niebezpieczna praca, i on nawet nie wiedział, jak bardzo niebezpieczna praca prezydenta Stanów Zjednoczonych. No. Natomiast patrzyłem, jak zachowywały się służby i naprawdę zachowywały się bardzo fachowo, bardzo e, profesjonalnie. Tak, Najważniejsze... w momencie sam rzeczywiście bardzo profesjonalnie, chociaż znowu pytanie, dlaczego ten człowiek mógł podejść tak blisko. To było, e, to, to przyjęcie było e, na poziomie minus jeden, a on na parterze w lobby hotelowym e, się przedarł, Czyli był piętro wyżej. No, nie dotarł tam na miejsce do tej sali ogromnej, ale mimo wszystko, jakim cudem zdołał się przedrzeć do lobby już za ochronę Secret Service. Wojciech Cegielski z naszej redakcji zagranicznej. Wojtku, bardzo dziękuję. dziękuję Ci za to spotkanie i za te e, informacje. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę informacje. Po informacjach zajrzymy do naszych regionów. Świata Pogląd.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 i nie ma lipy, no. Po reklamie to są informacje polskiego radia.